Na Polakrze premiery na stanowisku Horsze rozmawiamy z panem Michałem Kołakowskim, który jako pierwszy sprzęt hmm, pokazuje opryskiwacz LEB 5LT. To jest jakby nowość, <śmiech> którą prezentujemy. Ale model LEB już <śmiech> występował, czy to jest jakby nowa wersja? tylko, że to jest nowy model, bo wcześniej były LEBY GS ze stalowymi zbiornikami, a to są opryskiwacze LEB LT. Różnica jest taka, że są, mają mniejsze zbiorniki, 4-5 tysięcy litrów, nie? czyli mniejsze trochę pryskiwacze. Zbiornik jest tutaj plastikowy i jest to maszyna troszeczkę mniejsza jako, jak GS po prostu. Nie? No plastikowy to tyle dobrego, że nie rdzewieje. Nie, tamten też nie rdzewieje. Generalnie stalowy jest lepszy, bo nie bo jest jakby ze stali nierdzewnej e, i tam łatwiej go czyścić, nie tworzy się mikropory. Ale tutaj akurat jest, w tych mniejszych modelach jest zbiornik plastikowy. I mamy tutaj tak dwie pompy. Pompa główna odcieczy, pompa wirowa o wydajności 600 litrów. Do tego pompa membranowa dodatkowa do mycia. System mycia jest CCS, czyli Continuous Cleaning. Polega on na tym, że pompa membranowa pobiera w czystą wodę ze zbiornika czystej wody. Przepuszcza przez cały układ i przez zbiornik. I następnie pompa główna, wirnikowa, załącza się i wypryskuje tą, tą, jakby tam, tą, tą, tą wodę z tych na zewnątrz opryskiwacza. Jak ją wy, wy, wyrzuci na zewnątrz opryskiwacza, to się wyłącza, znowu załącza się pompa membranowa, przepuszcza znowu świeżą, czystą wodę przez opryskiwacz, która następnie jest wyrzucana przez tą pompę wirnikową na zewnątrz. Belki mogą być od 21 do 42 metry szerokości roboczej no i w tych opryskiwaczach właśnie tak samo jak w GS-ach jest do wyboru albo Boom Control, albo Boom Control Pro. Czyli ten nasz właśnie to bardzo, dobre, bardzo dobry system prowadzenia belki, który pozwala na jazdę z belką bardzo, na bardzo niskim, niskim położeniu od powierzchni uprawy, tam nawet do 30 do 25 cm można jechać. I równocześnie nie zahaczaniu. I nie zahacza się tak i do tego są jeszcze dysze rozstawione co 25 cm i dzięki temu możemy bardzo nisko belkę opuścić mamy całość pokrycia opryskiem i nie mamy zwiewu takiego, nie? tak bardzo nam nie zwiewa bo belka jest nisko powierzchni tej opryskiwanej co tam dalej, dysze są osłonięte takimi aluminiowymi właśnie też obudowami tyle dodatkowo jak osłonami które dodatkowo, dodatkowo jakby chronią trochę, nie? przed znoszeniem? Tak, i dodatkowo chronią nam dysze, gdyby coś tam się wystało, gdybyśmy gdzieś przywadzili. Ostatnie półtora metra belki jest na takim zawiasie, jakby zawieszone, że jak się gdzieś tam przywadzi, to się na zawiasie nam do tyłu złoży, a potem się rozłoży. Osie mogą być albo hydrauliczno-pneumatyczne, albo na elastomerach. To są skrętne, osie są też na zwrotnicy. Mogą być nie sztywne, a mogą być skrętne i skrętne są na zwrotnicy. Czyli żyroskop montujemy na ciągniku i później on steruje nam skrętem e, osi w opryskiwaczu żeby precyzyjnie nam podążały za kołami ciągnika ale Wasza marka jest Nie. przeważnie kojarzona z siewnikami do różnego rodzaju uprawy uproszczonej. Tutaj za nami widzę, stoi jeden z nich. To jest Horsch Pronto DC, czyli taka nasza flagowa maszyna. To jest już znany model. A jakieś tak. nowości, jeśli chodzi o siewniki, nowe udoskonalenia? To jest Pronto K e Express KR, czyli też jest taka świeża maszyna, która w zeszłym roku miała swoją premierę. E no i jest to po prostu odmiana ekspresa na bronie aktywnej Credo o szerokości 3 albo 3,5 metra z rednicami turbo lisk które możemy sobie też ustawiać duży docisk, więc jest to maszyna dla tych rolników, którzy gospodarują na bardzo ciężkich glebach po prostu, nie? Ale zarazem to jest chyba też technologia używana raczej przez tych nowocześniejszych i większych rolników, a nie przez małe, yy, rodzinne, kilkudziesięciohektarowe gospodarstwa, no prawda? No HR jest tam adresowany gdzieś tam, powiedzmy, do takich gospodarstw średnich, nie? Około 100-200 hektarów Kr e, nie? Bo tam są szerokości 3, i 3,5 metra. Ale też są siewniki Pronto po KR o szerokości 6 metrów i one wtedy też mogą być jako aktywne maszyny dla, dla dużych gospodarstw. Aczkolwiek więcej się jakby większym, większym zainteresowaniem się cieszą siewniki z, z broną bierną z przodu, bo one są na różne, na różne gleby, na, na większy zakres gleb, bo tamte są tylko na cięższe gleby.